Porównajmy ten taki liczny obrazek Łubieńskiego z tym, co pisał w ostatnich dniach 1830 roku na temat przyczyn powstania listopadowego w memorandum dla cara Mikołaja I książę Franciszek Lubecki-Drucki, minister skarbu, zdecydowany przeciwnik tendencji powstańczych, taki składu rządu. Złożonego z żywiołów tak ociężały hawec de elmencaus si inertes, podkopywał powagę władzy, z każdym dniem rosła nieufność społeczeństwa. Uważano rząd za niezdrowe, niemocą dotknięte ciało, równie bezsilne, by zrobić coś dobrego, jak żeby zapobiec złemu, odwrócić je od kraju. Z każdym dniem coraz jaskrawsze akta samowoli i policyjnych rządów wdzierały się we wszystko, raz po raz kasowano wyroki wojskowych sądów, dopóki nie były w zupełnej harmonii i z wolą, która je dyktowała, najsposobniejszych obywateli zapędzano do przymusowych robót, hańbiących, bez sądu i wyroku, na pośmiewisko gawiedzi całymi godzinami, inni latami całym siedzieli w więzieniu, a nikt nie mógł sobie przypomnieć, za co ich uwięziono. Zakwitł system prowokacji i denuncjacji, a policyjni nękali spokojnych ludzi różnorodnymi środkami wymuszenia. Jedna protekcja otaczała bezkarność mnóstwa indywiduów, które znano powszechnie spodłości i bezwstydnych nadużyć, każdy natomiast człowiek nieposzlakowany był wystawiony na tysiące przeróżnych szykan. Rozciągnięto szeroką gęstą sieć różnorodnych udręczeń o rozmaitych odcieniach dokuczliwości, które na każdym kroku drażniły ukłuciami i ze wszystkich stron uciskały ludność królestwa we wszystkich warstwach. Przypomnijmy również, że słynny angielski historyk Norman Davis przedstawiał w Bożym Igrzysku idyliczne. Czasy po 1825 roku jako czas zalania Królestwa Polskiego potokiem agentów cara Mikołaja I, panowania powszechnej, atmosfery strachu i podejrzliwości. Powstanie listopadowe przedstawiał Ubieński jako jedną wielką czarną serię klęsk i porażek, błędów i pomyłek. Autorowi zafascynowanemu wybrzydzaniem na wszystko. Co polskie, zabrakło w ogóle odrobiny serca na wspomnienie, że jednak Polacy tu i ówdzie zwyciężali potężną armię rosyjską, że generałowie polscy nie składali się wyłącznie z samych nieudolnych głąbów, że niektórzy z nich mieli doskonałe plany strategiczne, a nawet odnosili zwycięstwa. Według Kubińskiego oficerowie rosyjscy w przeciwieństwie do oficerów polskich mieli przewagę wojskową, zaufanie, rację moralną i spali dobrze. A poza tym armia rosyjska była niezawodna, i nawykła do trudnych zwycięstw. Trudno powiedzieć, czy piszący to wszystko łubieński zna fakty i tylko udaje ignoranta, czy rzeczywiście tak wiele rzeczy po prostu nie wie. Czyżby pisząc o niezawodnej, armii rosyjskiej, nie wiedział? Jakie zdumienie w całej ówczesnej Europie wywoływał fakt, że bez porównania większa armia cesarstwa rosyjskiego miała tyle kłopotów z uporaniem się z armią Małego Królestwa Kongresowego, i nawet co jakiś czas ponosiła w walce z nią klęskę. Czyżby w ogóle nie wiedział o wściekłości, wręcz szewskiej pasji, z jaką pisał car Mikołaj I do dowodzącego armię rosyjską feldmarszałka Iwana Debicza, pozwól pan wyrazić zdziwienie i żal. Że w tej nieszczęśliwej wojnie donosisz mi częściej o klęskach niż o zwycięstwach, że w 180 tysięcy ludzi nie możemy nic zrobić 80 tysiącom, że nieprzyjaciel wszędzie jest liczniejszy, a przynajmniej równy liczegnie, a my prawie wszędzie słabsi stajemy wobec niego. Szkoda też, że Łubieński nie poczytał sobie szowinistycznych listów Aleksandra Siergiewicza Puszkina, nie mogącego tej, niezawodnej, rosyjskiej armii wybaczyć tak powolnej rozprawy z krną brną, małą Polską. Powstanie styczniowe jak każde inne polskie powstanie, zostało przedstawione przez Łubieńskiego w tonacji pogardliwego Paszkwilu. Nieudolni, skłóceni, wodzowie z Bożej łaski, i bezmyślni – Nachalni, częstokroć sadystyczni i jeszcze powstańcy. Z jakąż żółcią kreślił łubieński czarny obraz powstańców, kwatera, kuchnia, informacja o wrogu. Za zwłokę czy odmowę tych świadczeń rzeczywiście niezbędnych powstańcy się obrażali, w miarę pogarszania się swojej sytuacji coraz częściej i częściej grozili, bili. Konia nie pożyczysz rodakom, znaczy rząd narodowy ci się nie podoba. Powstańcom coraz częściej zdarzało się bić i wieszać, potem już przyzwyczaili się do tego. Zagrożeni przez nich rodacy mogli liczyć tylko na pomoc obcej przemocy, rodacy powstańcy i rodacy cywile upokarzali się wzajemnie. Równocześnie z wykorzystaniem wszystkich odcieni czerni przy opisie powstania łubieńskiemu zabrakło choćby słowa na przypomnienie, że miało ono również swe walory, i to nie małe. Że dzięki niemu chłopi polscy otrzymali ziemię na o wiele lepszych warunkach niż rosyjscy. Że powstanie styczniowe zdumiewało wszystkich swą wytrwałością. Że stworzyło niezwykle skuteczny, zwłaszcza pod dyktaturą Romualda Traugutta, system zarządzania. Potrafi się tym zachwycać Anglik, Norman Davis, niełubieński, co to, to nie. Traugut Tułubieńskiego jawi się głównie w kontekście niefortunnego pomysłu noszenia przez damy strojów w czerni, szybko zduszonego przez rosyjskie represje. Wyparowała z tekstu łubieńskiego pamięć o niebywałym, patriotycznym zdyscyplinowaniu powstańców, o ogromnej roli pieczątki rządu powstańczego, to, co tak wspaniale opisał Józef Piłsudski w roku 1863. Wielka emigracja okiem Zoila Lubieński, nader konsekwentny w przedstawianiu polskich dziejów w XIX wieku jako jedynego wielkiego nieudacznictwa, daje ponury, przygnębiający obraz wielkiej emigracji. Wychodzi ona u niego jako zgromadzenie pełne różnych jełopów, mających bezsensowne urynia i roszczenia, pieniaczących się i beznadziejnie skróconych. U Łubińskiego czytamy o polskim braku umiejętności emigrowania. O fatalnym stanie psychicznym wychowstwa, zalewie pomówień, emigracyjnych kompleksach, emigracyjnym kondotierstwie, emigracyjnych sporach i ich fatalnym klimacie moralnym, narodowych przeczuleniach, mitotwórstwie. To wszystko na pewno było, była małość, były potępieńcze emigracyjne sfary i upadanie ducha. Na szczęście było jednak nie tylko to, była wielkość, była wspaniała praca twórcza, był wielki wkład do historii innych narodów, zarówno w walce, za wolność naszą i waszą, jak i w niemałych osiągnięciach gospodarczo-technicznych wielu emigrantów. To nie tylko jeden zegarmistrz Patek, którego łaskawie wymienił Łubieński. To między innymi słynny Ignacy Domejko, tak zasłużony dla Chile. To wielki badacz geografii i geologii Australii Edmund Strzelecki, to Adam Raciborski, a autor słynnego francuskiego podręcznika medycyny, przez pół wieku używanego przez wszystkich lekarzy świata, to działający we Francji głośny matematyk Józef Hohen-Ewroński, który w kilkudziesięciu książkach i rozprawach dał znaczący wkład do nowej matematyki XIX wieku, to twórca podstaw nowoczesnego, tureckiego ruchu narodowego. Generał i pisarz Konstanty Bożeński Dżelaleddin Pasha, pochowany jako turecki bohater narodowy w meczecie w Albanii etc. etc. Przypomnę, co pisał o roli wielkiej emigracji na tle wychodztw politycznych innych narodów, jej największy znawca Sławomir Kalębka na stronach tak podstawowego, syntetycznego dzieła Polska XIX wieku, żadna z emigracji, nie miała równie bogatego życia organizacyjnego. Żadna wreszcie nie liczyła między sobą tylu wybitnych indywidualności, zwłaszcza literackich, i nie miała tak bogatego dorobku kulturalnego, oświatowego i propagandowego. Przykładowo, w okresie trzydziestolecia 1832 do 1862 ukazywało się około 120 polskich czasopism i periodyków wychodzących w tym półsetki polityczno-społecznych, określenie wielka emigracja, choć podniosłe i nadane po latach wydaje się trafne i zasłużone. Łubieńskiego nie stać jednak na pokazanie niczego wielkiego z dziejów wielkiej emigracji, One potrafi wszystko tylko skrajnie pomniejszyć, spłaszczyć, obrzydzić, skarykaturyzować, sprowadzić do parteru. Najwybitniejsze nawet postacie z emigracji pod piórem łubieńskiego niebywale karleją prezentowane przez najmniej istotne dla nich cechy czy najmniej ich chlubne zdarzenia z ich jakże bogatego życia. Weźmy na przykład kreślone łubieńskiego smętne, namiastki, sylwetki generała Józefa Bema. Pojawia się on u niego głównie jako fatalny kalkulator i mitotwórca, na dodatek jako kondotier, nie wiadomo po co starający się o utworzenie Legionu dla poparcia jednego z kandydatów do sukcesji portugalskiej. Dziwnie, nie pasowało Łubińskiemu do obrazu generał. By ma to wszystko, co było w nim najważniejsze. Tak jak jego wielkie osiągnięcia naukowe we Francji, które skłoniły króla Ludwika Filipa do nagrodzenia go Legią Honorową,